Kamil Mazur, Mateusz Gasiński a audycję realizuje Andrzej Michałek Nasz, no, no, no, no. i może nie będziemy przedłużać, bo w sumie nie ma o czym to mówić, nie gadaj, w... gadaj, tylko przechodzimy dzieje. do tego, co się teraz naprawdę jest dzisiaj zbierało się tak dużo newsów, że tak, aż no gorące myś, są. Musimy mówić, e, jak z karabinu strzelać tymi newsami i może zaczniemy od polskiego gruntu. Chodzi o Wiedźmina 3. O nim wiecie, co słyszeliście, jaki news. Że teraz e, wszedł tą fazę gold, czyli e, mają już ostatnie prace na finiszu, tłoczenie płyt i niedługo będzie Wiedźmin. Tak, czyli po prostu wersja jest już wydana w izmina, tylko trzeba go wytłoczyć na płytach. Jestem ciekaw, jak to wygląda w przypadku cyfrowych wersji, bo one chyba nie muszą być przecież gotowe na teraz. Mogą być gotowe na dzień przed premierą. Na a na pewno to jakoś też muszą dogadać, bo to będzie znaczy na pewnie. Ja ci powiem tak, głupio by było wypuszczać w tym momencie wersję cyfrową, a za miesiąc mieć wersję na płycie, bo te płyty nie wyjdą, nie? No tak. No tak, że to będzie sprzedać. No, Chociaż no. też ciekawe, jak, jak procentowo rynek się rozkłada płyt CD, a uh, czy tam DVD teraz Na pewno więcej jest tego ściąganego. Część myślę, że niektórzy chcą też mieć fizyczną wersję. Ja w, będę w kupował pudełkową. Mam już Wiedźmina 1, 2 na, na półce, to będzie smutno, jakby nam miał Wiedźmina 3 na komputerze. Na dysku tego. No, Ale przypominam, przy że premiera 19 maja. 19 tak, 19 po maja. maturach. Tak, po maturach. Kolejna <laughs> rzecz to książka, po, uwaga, tytuł Wiedźmin z tytule Nie tylko Wiedźmin, historia, historia polskich gier komputerowych. Taka książka się ukaże chyba chyba jeszcze w kwietniu na polskim rynku. Ona jest napisana przez Marcina Kosmana, który jest naczelnym Poligami. I ta książka właśnie, no jak sam tytuł mówi, będzie traktować o historii polskich gier komputerowych i to jest, no nie wiem czy pierwsza, ale myślę, że może nawet pierwsza publikacja tego typu. Bo pamiętam, mam taką książkę w domu, tyle że ona traktuje ogólnie o historii wszystkich gier komputerowych od początku zaczynając, a tutaj będzie typowo... To od Ponga, tak? Te, tak, od, nawet wcześniej jeszcze. Wow. a A była będzie... gra przed Pongiem? Właśnie. Mi się daje, że punkt to był taka pierwsza, może, pierwsza. Może tak, ale wiem, że... Coś w tym stylu. Bo jeszcze były automaty przecież i tak dalej. Mm. Nie wiem, czy to Pong był pier Może pierwsza gra na osobiste. Może, no, nie tak. Waży, tak. Trzeba okay. przeczytać, kupić książkę i przeczytać. Tak, to a tam to będzie a, nie, bo tam będzie o polskich grach. To więc, też można kupić fajniej. Tak. E, kolejna rzecz, może przejdziemy dalej. E, gra Postal 2. Graliście? O Jezus Maria, wolałby mnie. <laughs> a, ja też grałem. Bardzo świetna gra moim zdaniem. W nie, sensie... bardzo fajna. W krzywym zwierciadle jak najbardziej. O, mam nadzieję, że to jest krzywe zwierciadło. Tak. Trzeba gdzieś 18 lat, żeby zagrać przynajmniej. 13? 18, 18, tak. właśnie się zaskoczyłem. Tak, całkiem niedawno graliśmy, nie? Całkiem niedawno. Tak, to jest gra z dwa, 2003, 2003 roku. 12 lat. Stworzona przez studio Running with Scissors. Zresztą tam życzki się w grze pojawiają na <laughs> e, I ona się doczekała dwóch dodatków, ta gra. Przy czym w tym roku, w kwietniu, wyszedł, czy wychodzi kolejny dodatek do tej gry. Tak? Po 12, po 12 latach od premiery firma Running with Scissors stworzyła nowy dodatek. Nie wiem czy oni 12 lat go tworzyli, czy po prostu zasnęli, w sensie mowy się obudzili po 12 ale latach. Ale wiesz co będzie najlepsze? Że ludzie kupią ten dodatek, ej zagrają to, w Ej film. to prawie jak z Duke Nukem Po 12 hmm. latach. Tak, bo nawet część. były takie komentarze, bo chyba wyszedł Portal 3, ale był strasznie badziewny. Tak, I widziałem był... komentarze, że... E, na Steamie już są nawet pierwsze opinie. Tak, to już wyszło. Że są opinie typu, że to jest... E, coś... Oj zapomniałem jak to już szło, ale coś było takiego, że to nie jest... E, że plusy, nie jest to Portal 3. I drugi plus jest to... Nie jest to postal 3, drugi plus jest to postal 2. O to chodzi. Mm. Gra tak warta głosowanie. polecenia, bo nie ma dużo takich gier na rynku. Tak, kolejna informacja dotyczy gry Hearthstone od Blizzarda, która ukazała się jakiś czas temu już na tabletach. Tak, a czy na urządzeniach Android o przekątnej my ekranu 60? Cali, 6 cali. Właśnie, bo jak ja przeczytałem tego newsa, bo ja osobiście nie gram Harcona, że teraz hercą na telefonach, wow, i tak dalej. A później się zorientowałem, że mam kolegę, którym siedzę w ławce na, na studiach, i on na wykładach zawsze ciśnie tego Herzona od, od, od początku semestru na, na swoim telefonie, i tak? Co jest, dlaczego on mógł grać i dopiero teraz niby się chwalą, a się okazało, że już po premierze na tych właśnie urządzeniach mobilnych powyżej 6 cali, było jakieś tam takiej aplikacja, że można było to zmienić, że twój telefon udawał, że ma 6 cali. No trochę I można trochę, było trochę grać. kombinacji z tym była. Teraz jest to tak dostępne, klikamy i mamy, więc jest wygodniej, lepiej, szybciej i w, w ogóle. w każdym razie. Mm, tak, więc można grać teraz. Tak, po może jeszcze parę słów powiemy o grze GTA 5. Tak. O! To w jest ogóle temat teraz YouTube, rzeka. YouTube jest właśnie zalewany wszystkimi, bo w GTA V bardzo dobrze wrzucili edytor filmów, że można stworzyć własne kadzesteki. Ale czy nie no tak. bo może ktoś przespał, GTA V miało swoją premierę na pc -ty. Tak. No miało. tak, GTA V działa bardzo dobrze na PC-tach. Taka jest informacja. Tak, to jest bardzo skalowalne. W końcu, końcu po pc się bardzo z tego jakby cieszą i śmieją, że konsolowcy byli testerami. Gry. Ale, ale <gry> jest, tak. jest problem czasami, jak im siądzie y, serwer. A była tak przy że tak? To niestety kobiety. się nie można dostać do gry. Ale też GTA 5 pobiło nowy rekord na Steamie. E, bo nie, nie licząc takich gier jak CS, tam Dota, najwięcej osób grających naraz, to wiodło prym na, na Steamie gra Skyrim, która miała tam 260-280 tysięcy graczy jednocześnie naraz. A GTA 5 właśnie w tym momencie pobiło 300 tysięcy. No wiesz, ilość ja to... nie zawsze się liczy, ale to... To trochę mówi, nie? Wyczytałem też, że ktoś, jacyś męderzy dokopali się do kodu, gdzie znaleźli informacje o tym, że w GTA 5 mają się pojawić na przykład konie albo zombie. Konie, konie i zombie też o tym słyszałem. No to pewnie jakieś. I te. jeszcze jedna rzecz niedawno widziałem na YouTubie dzisiaj, zresztą rano. Oglądałem <laughs> filmik, gdzie jakiś yy, gracz sobie grał w GTA 5. E, za pomocą oculusa plus e, bieżni. E, tej bieżni. Biegał z karabinem, też to widziałem. Świetnie, to było bardzo ciekawe. To jest bardzo, bardzo ciekawe, tak, rzeczywiście to przedstawia ten e... kierunek, w którym gry wideo idą. Tu... Ja jeszcze widziałem gdzieś filmik, jak koleś przeszedł e, jakąś inną grę za pomocą kontrolera. Widziałem Morrowind chodził po e, boisku takim stadionie piłkarskim. No, a w ogóle bardzo ciekawe komentarze widziałem po tym nagraniu, że właśnie jest pytanie, kiedy gry wideo mogą zastąpić taki, nie wiem, trening, że niedługo właśnie gracze będą lepiej wyszkoleni niż komandosi, Tylko mm. ktoś tam zarzucił takie rzeczy, że takich właśnie, takich nadkich urządzeniach nigdy nie będziesz mógł się na przykład spinać. Albo innych... Te... No, pewne ograniczenia są jeszcze na razie. No nie wiem, taka bie bieżnia wspinaczkowa to... Ale ja jestem aż po prostu, nie wiem, zatrwożony w tym, co za 20 lat będziemy grali. No. GTA 5 pobiło ja rekordy... myślę, że dalej w jakiejś farby film. Tak, GTA 5 bije rekordy na Steamie, to, to jeżeli jesteśmy przy Steamie, to mogę wspomnieć też o pewnej rzeczy, która weszła. Mianowicie weszło ograniczenie na niektóre funkcjonalności, jest ściągnięte dopiero wtedy, kiedy wydamy na naszym koncie. Tak, pięć 5 dolarów, dolar. tylko że to są na wszystkie nowe zakładane konta i tam są mniej więcej dolarów. Nie, jest... dotychczasowe też. Tak? Tak, Aha, tak, ale to jest tak, że jest zablokowany czat. Wysłanie wiadomości powiem, i wy, wymienianie chyba się itemami. To wszystko, i temami. Głosowanie na jeszcze to. Wszystko na rynku, jest kupowanie. właśnie spowodowane tym, żeby e, te takie zjawisko, nie pamiętam, to jest angielska nazwa e, żeby właśnie ukręcić łeb temu, bo dużo osób teraz na na Pisze, scenie, się, tak? E, tak, tak, tak się wy, ten, wy Kuba, wy, wy w ten takie jakby rzeczy, że oni wysyłają e, do ciebie na czacie wiadomość niby tam zaczynają, niby otwega jakąś wymianę rzeczy i jak ty wejdziesz z tego linka, to to jest jednak exit, bo ci wyczyścić całe konto. Oni nie tyle, co kradną konta, żeby mieć gry, co kradną konta po to, żeby wyczyścić z itemów, na przykład broni w Counter Strike'u czy przedmioty w DOCie, które są bardzo wartościowymi rzeczami. Więc uwaga. No, no ja, ja zarabiam sprzedając karty z gier, bo nie zbieram ich. Ja w sumie też na Steamie mogę, nie wiem, z 5-6 euro zarobić, tylko że to kupuję sobie wtedy rzeczy na się, więc to jest płynnie. Dobra, Zresztą? to co, tyle z kompami, to jeszcze? Nie, jeszcze, nie, jeszcze? Jeszcze chciałem jeszcze, też pohejtować no, no trochę, właśnie, bo to chyba największy hajt w tym tygodniu. EA i... zamyka serwery 4 towych gier, Tak free-to-play. Jest Battlefield Heroes, mm -hmm. Battlefield, to była online, Play for, porf, play tak, for Free, tak. Need for Speed World, i tą FIFA. Ale ja grałem w trzy z nich i przyznam, że to nie są jakieś mega super gry, które... Ej, ale Battlefield żeby... Heroes był zarąbistą grą. Tak. jeszcze tak. pamiętam, ja byłem beta testerem tej gry i to w ogóle chyba był najlepszy okres, kiedy jeszcze nie było e, tego pay to win, czyli nie kupowało się lepszych broni za prawdziwe pieniądze, żeby można było wygrać, tylko naprawdę ta gra była świetna. I EA niesamowicie znowu zarabiał sobie na tytuł najgorszego wydawcy e, roku takimi właśnie decyzjami. Ja nie wiem, co co. Dobra, co to teraz tam. trochę na plus, Nintendo. Co tam tak, ma? na szybko. Co mamy? Splatoon, premiera 29 Maja, ale maja, bez tak. to będzie gra, bo podobno no, gracze się wyzywają od najgorszych i... No, to nie jest typowe, tak? Tym bardziej, że gra jest od ilu Od siedmiu? trzech lat? No, ta jest akurat od wszystkich lat chyba, od zera. No, no wiem, to, od chyba od trzech jest minimum, więc Aha. Więc jakby było to... Nie, są to zero jeszcze. Niewskazane. Tak. E, coś jeszcze? E, tak, sprzedaż Nintendo podobno wzrosła. Tak, i niedługo, czyli 22 kwietnia wychodzi update do... Mario Kart 8, no i oczywiście kolejny Delcek. Będzie szybciej i będzie więcej. Tak, ja natomiast słyszałem, że Bravely Second, która jest kontynuacją Bravely Default, ma bardzo fajne noty zbiera u recenzentów, mimo że jeszcze nie wyszła. I ostatnia rzecz, Unity, czyli środowisko do tworzenia gier, będzie miało wsparcie dla Nintendo New, Nintendo 3DS. Świetna sprawa dla twórców gier indie. Także... Nieźle. Tym kończymy newsy i za chwilę... Niczym wracamy. karabin maszynowy, kończymy newsy i kończymy. Będziemy szelać skoro mowa o szczelaniu, trzeba uważać, gdzie się chodzi przy tym szczelaniu, to się można na jakiś potykacz natknąć. A właśnie to jest fajna nazwa polska, potykacz. Potykacz, tak, bo po angielsku to jest tripwire. tripwire. I to jest taki drut, który się rozciągał na polu bitwy, żeby aktywować miny. Nie jest to przyjemna rzecz, no ale ci goście, którzy stworzyli tę grę, o której byś mówił, właśnie nazwali tak... się Tripwire Interactive. Więc nie bez kozery o tym mówimy. Stworzyli oni grę Red Orchestra 2. Pierwszą część zresztą też oni stworzyli, bo to jest e, Squall 1, wydane w 2011 roku, więc ma niespełna 4 lata. Tylko ta gra zasługuje właśnie na ten nasz czas antenowy. Dlaczego, dlaczego zasługuje? Dlatego, że ja przynajmniej jako osoba, ja gram w bardzo dużo FPS-ów, ja tutaj jestem takim redakcyjnym właśnie graczem FPS-owym, każdy ma swoje tutaj dziedziny tak. i po grze w Medal of Honor, w CODA, w CS-a człowiek jest przyczyny, że biega, strzela, zabija i jest ogólnie takim taki Rambo, Rambo, tak raszuje się i super, a ta gra uczy właśnie tego że tak naprawdę w rzeczywistości na wojnie nie było. No Także przez pierwsze 2-3 godziny człowiek uczy się umierać. Bo tylko tego śmierć czai się za każdym rogiem. Powiem, ta gra nie jest typowym FPS-em, a raczej symulatorem II wojny światowej. Jest to strzelanka, tak można powiedzieć, to jest gra FPS, jednak takiej jakby tam dziedzinie jest która przynosi nas w realia II wojny światowej eee, i możemy opowiedzieć się za jedną ze stron konfliktów, wiadomo kto tam wtedy walczył, albo państwa osi, albo alianci. I rzeczywiście ta gra jest nastawiona tylko na multiplayera. Ona w pierwszej części swojej osłonie była tylko po multi, w drugiej jest niby wrzucony sync player, tylko że to jest takie mocno naciągane, ponieważ jest to multi, tylko że z botami. I trzeba od razu tutaj powiedzieć, że te boty są strasznie głupie. Ta gra, ona nie, tylko może, tylko żeby zazna zaznajomić się z mechaniką. Czyli to tak trochę jak było w pierwszych Battlefieldach. Tak, no... Ta gra to jest takie strzelanie do, do kukieł. One ci biegają, nie strzelają do ciebie, wpadają w ściany. I, i ta gra właśnie to jest też największy minus, teraz już tego nie oświadczycie, bo ona po premierze miała ogromną ilość bugów. Tam było tyle bugów, tyle wpadania w niewidzialne ściany, dziury i tak dalej, ale po czterech latach już w miarę, w miarę doszpachlowali do, do, do ją. To ja mam takie pytanie do ciebie, skoro mówisz, że to jest symulator tej, mhm. tej wojny właściwie, tak? Tak. Czy grałeś w jakąś armę? Miałem próby, ale one mnie przerosły. Mm, czyli to nie jednak jest aż tak hardkorowe. Nie jest tak hard... W armii był taki problem, że tam biegniesz przez pół godziny po polu i bach, to się zabija jednak. I tak nie wiadomo skąd. A tutaj jednak to jest takie bardziej skondensowane. Jest... Ta gra jest bardzo taka ociężała, powolna jednak, bo tam się dużo kampi, bo jak wejdziesz, biegniesz gdzieś, to giniesz, ale jednak ta dynamika jest ciągle o stopień, się dzieje, o stopień tak? wyżej niż arma. Czy tam e, jeszcze było te operat Operation Flashpoint. To też taki symulator tak. trochę. Fajne właśnie takie feature y a propos symulatora w tej grze to, tak jak mówiłem przed audycją Miuszowi yy, takie smaczki typu wymienianie lufy w karabinie maszynowym typu, że jak mamy CKM -a i z niego strzelamy, to nie jest tak, dopóki nam nie skończy się amunicja, tylko musimy patrzeć, czy nam lufa się grzeje i ona rzeczywiście tam syczy i unosi się dymek i jeżeli ona nam się przegrzeje to musimy pyk, szóstkę wcisnąć nam się składa karami, wypada lufa, wkładamy nową, możemy dalej strzelać. Nie, natomiast się bardzo podoba ta opcja, o której mi już kiedyś mówiłeś yy, z wymianą magazynku. Bo dzisiaj jest, jest, zwykle się gra tak, że wystrzelasz dwa, trzy pociski i wymieniasz na nowy. Tak i jest znowu 30-30 pocisków, a tutaj nie. I ten A czy też jest ten, tak, wystrzelisz pół magazynku, zmienisz go, no to tracisz ten magazynek. Te pociski ci nikt nie zostają. Tak Co? było w metro. 20 metro? metro? Podobnie mm. było. To też było chyba tej że kiedyś my graliśmy taka z góry, już nie wiem, tak, alien, no, alien, alien coś tam, tak. Ale to jest bardzo fajne, rzeczywiście, realność. Na przykład ustawianie karabinu snajperskiego na, na długość na ilość metrów. Tam pokrętłem po z królem wiemy, czy to jest 200-300 i mniej więcej tyle musimy ustawić. Tam trajektoria pocisków też robi ogromną różnicę, więc naprawdę taki bardzo fajny symulator. Mi się też strasznie podobało strzelanie za osłon. To nie jest tak, że my się we, mamy osłonę, przylegamy do niej, wychylamy się całym ścianem, tam strzelamy. Tylko nie, normalnie jesteśmy za murkiem, łapki do góry, my jesteśmy za murkiem, tylko ręce wyciągamy i jest strzelanie na oślep. Albo trafisz, albo nie, ale zawsze jest fajniej. Dobra, to jak powiedz mi, jak wygląda multiplayer 64 gracze na jednym y, mapie. Podzielony jesteśmy na dwie strony konfliktu. Wiadomo albo Związek Radziecki, albo tam um, Pewnie to, Niemcy Tak, nie, naziści, to tak, tak mówią tak. Niemcy e, I rzeczywiście, i możemy łączyć się w 10-osobowe plutony, albo osobowe drużyny Nad tymi wszystkimi graczami jest jeden dowódca, który mniej więcej mówi, gdzie mamy atakować Bo ta gra mniej więcej polega, że znaczy zawsze polega na jest najbardziej popularny tryb przejmowania punktów uh -huh. Są wyznaczone punkty na mapie, musimy je przejąć I on nam mniej więcej pokazuje, teraz atakujemy tu Gracze jak to gracze, albo słuchają albo nie słuchają, bo to różnie bywa ale dowódca jest też takim człowiekiem z mocą, bo on może wsyłać ostrzał z moździerzy na wybrane sektory mapy, albo wskrzeszać poległych wojowników tam raz na jakiś czas też w obranym obszarze rozgrywki. Więc fajnie być dowódcą, tylko że tam, tam dowódcą często jest i często nie ma, bo to można spać z tego stołka. I tak naprawdę gra polega na przejmowaniu tych punktów i ona daje, daje bardzo dużą frajdę. Tam jest dosyć dużo kampienia, takiego powolnego grania skradania się. To nie jest takie bieganie właśnie typu Rambo, ale też próbowali zbalansować to tym, żeby na przykład snajperów nie może być za dużo, to jest jeden na drużynę. Tak to każdy by wziął snajperkę, leżał w krzakach i, i, było i by było pograne. Sama gra jest postawiona na Unreal Engine 3. To jakby mówi dosyć miło o tej grze, że tam może być naprawdę ładna grafika, ale ta grafika jest mocno średnia. Właśnie optymalizacja tego kodu Coś im nie tak poszło, bo mimo, że ta gra jest Brzydka, to jeszcze zżera Bardzo dużo FPS-ów. Tak. Na, na dobrych konfiguracjach sprzętowych ta gra potrafiła się zacinać Ale to jest pierwsza gra, którą zrobili na tym silniku Więc to może dlatego No oni wcześniej, właśnie jak ktoś nie wie, to właśnie to studio też jest odpowiedzialne za Killing Flora. Killing Flora był na dwójce a od trójki właśnie trójka jest używana od Red Orchestra 2, potem był Rising Storm, o którym też wspominałeś, mm -hmm. czyli wersja tak z... japońsko. Tak, to o tym jeszcze na sam koniec właśnie wspomnę, bo to jest jakby DLC do tej grze. Co można powiedzieć, poza tym, że ta gra jest brzydka, to mm -hmm. z drugiej strony balansu jest udźwiękowienie tej gry, które zasługuje na ogromny plus. Każdy rodzaj broni, która jest wiadomo, takie jak było w tamtym okresie czasowym, one są, ma swój własny y, dźwięk. Oni rzeczywiście nagrywali każdą tą broń. To nie jest tak, że każdy strzela tak samo, tylko rzeczywiście te broń mają swoje, to swoje i dźwięki. Też pewnie inaczej czujesz. Jest inny odrzut. Terenu... Tak, tak, tak. To jest no, mówię, mocno mocno akurat tam do tego się przyłożyli. Tak, akurat na to położyli. Brzmi nieźle. Mapy są dosyć duże. Nie tak ogromne jak w armia, ale są duże ale też biednie wyposażone. Tam są rowy, są zasieki, są budynki, ale to, to wszystko tego jest mało, tak? nie, nie do końca to nie jest tak, że za każdy węgla można się wy, wychylić i dostać swojego headshota. Eee, I tak jak właśnie Mateusz tutaj wspominał, gra doczekała się swojej, eee, znaczy nie kontynuacji, dodatku Rising Storm, czyli tak naprawdę wszystko to samo, tylko, że mamy Jankensów kontra Japonię. I wszystko dzieje się w dżungli. I mamy miotacze ognia. To są ogromnie fajne. <grym>, miotacze <grym>, ognia <grym, zawsze to musi być. I ja więcej grałem rzeczywiście w ten dodatek. Nie wiem dlaczego akurat tak się zrobiło. Czy może muzyka też, bo do muzyki też. Muzyka jakby podkład dźwiękowy też jest bardzo fajny zarówno w jednej jak i drugiej części e, w tym dodatku. Więc osobiście mogę wam bardzo polecić tą grę. Jest ona bardzo fajna za teraz tak niskie pieniądze też do złapania. I to ciekawe, jak kupi się dodatek sam, to się dostaje podstawkę. To jeszcze powiedz mi, jak to wygląda z ludźmi, którzy grają. Dużo ich? Dużo. Jest nie, jakaś nie, aktywna nie, scena, jest, są jest, klany, jest, jest, jest, czy ciąg, ciągle tam się ja, ja osobiście nigdy w żadne żadnej tam, który nie takie rzeczy się nie bawiłem, ale m, to nie jest tak, że ty kupisz grę i nikt na serwerach nie będzie grał. Ta gra jest ciągle żywa. To jest m, mało co, Rater 2 w jedynka jeszcze mnóstwo osób gra, więc to już się akurat nie ma co bać. Ja serdecznie polecam tą No to my też. Życie. Słuchacie audycji Masz Trzy Życia w akademickim Radiu Lus na 91, 6 FM I teraz swoją grę przedstawi wam Miłosz Piekarz Piekarz, tak, bo dzisiaj będę mówił o grze, która nosi tytuł I Am Bread Czyli po, po prostu jestem chlebem tym chlebem A to się sprowadza do tego, że to jest tak naprawdę symulator chleba Przy czym od razu muszę zrobić małe sprostowanie, bo my tu w Polsce mamy inne wyobrażenia chleba niż w Ameryce Gdzie ta gra najprawdopodobniej powstała, bo to jest gra stworzona przez Bossa Studios Odpowiedzialnych m.in. też za surgeon Simulator, gdzie się wykonywała operacje. Nigdy nie grałem w tą grę, wiesz? Tego symulatora Aha, Chirurga, To jest bardzo, bardzo fajna jest. Yy, I tak, bo u nas w Polsce chleb to jest taki po prostu rzutni chleb, taki bochenek. A u nich w Ameryce chyba chlebem, tym podstawowym, takim basic chlebem, jest ten tak chleb tostowy, co my, co my nazywamy chlebem tostowym. No, czyli taki kwadratowy, górą, klawiatowy przekrój, na, na, na, na, no, ale, to tak, tak żeby wyjaśnić. taki mięciutki to bardzo, tak, no bo y, gramy, w sumie tam jest kilka gatunków chleba, ale zaczynamy grę od tego chleba tostowego. Różne y, postaci są. Pełnoziarnistego, whole wholemeal bread, <laughs> czyli gramy chlebem pełnoziarnistym. Każdy poziom zaczynamy w sumie od tego, y, że jesteśmy tym jednym takim wyciętym tostem z tego chleba. Jedną kromką. Ale w całym bochenku. W sensie jest po, po to jest Sznytka. Ta piętka nie żyje, tylko my żyjemy, bo jest ta piętka odcięta i my jesteśmy dalej i my jesteśmy tym żywym tostem. I tak się zaczyna każdy poziom, bo ta gra właśnie polega na tym, że strojemy chlebem. I już samo to... Cel w ogóle jest w każdym poziomie taki, że musimy stać się tostem. Mamy taką... Przemożną chęć zostania tostem. Stosować się dać. Da się, da. się, dosłownie. A do tego potrzeba nam po prostu tylko źródła ciepła. Żeby się podgrzać z dwóch stron i to w sumie wszystko, żeby... Tostem, ale... nie niekoniecznie wchodzić toster. To jest najprostsze rozwiązanie i faktycznie takie też się pojawia, ale są o wiele bardziej ciekawe opcje. Ale zacznijmy może od tego, jak się poruszamy tym tostem, bo możemy sobie pomyśleć, no to, bo tost jest płaski, bez nóg, bez rąk, mhm. więc e, pierwsze, co mamy najważniejszą rzecz, to możemy w jakiś sposób e, przykładać siłę do różnych części tego tosta. W sensie może nie w różne części, ale siłę z, z różnych, kąty, kieru z różnych ki tak? kierunków, z różnymi zwrotami. W tym sensie, że <śmiech> jak <sos>, <śmiech> ktoś leży na, płasko na stole, możemy nim tak poruszać malutkimi kroczkami po stole. Po prostu tak rzucając y, siłą, przyukładając z niego taką siłę lekko, za każdym razem. I to jest wersja najprostsza, ale też najmniej efektywna. No bo tak można się po, centymetr, po centymetrze posłuchać, ale to jest... I też efektowna, bo pewnie nie wygląda tak epicko jak inne sposoby. Nie, bo drugi sposób to to, że każdy narożnik, a mamy ich cztery w tym przypadku, w tym chlebie tostowym, każdy... Yy, możemy się chwycić powierzchni jakiejkolwiek, dowolnym, dowolnym rogiem i wtedy przykładać siłę do tosta. Na przykład, jak chwycimy się jednym rogiem stołu, to możemy kręcić młynki na tym stole. Tak, podwoli mi to zaczyna przypominać, przypominać rzecz yy, oktodat. Tam też była taka, taka zabawa właśnie ze sterowaniem, że się każdą nogę osobno przesuwało. Tak, a tu można właśnie każdą, każdy narożnik przykleić do wolnej powierzchni i rzucać się resztą ciała. I na przykład możemy się rozkręcić w kółeczko i puścić się nagle i polecieć gdzieś daleko, to jest jeden ze sposobów na przykład. Ale tym, czego nas uczą, to jest to, że chwytamy się dwoma rogami tymi z jednej strony i przerzucamy chleb na drugą stronę. I on tak, tak się turla, takie robi fikołki, że pach, pach i tak skacze. To jest jedna z prostszych metod posuwania się po płaskiej powierzchni. No, ale o co w tej grze chodzi? Żeby no się dać tak? no no, y, Mamy w podstawowej tej fabularnej tej, y, wersji, mamy 8 planż. To są różne pomieszczenia w domu. Mm -hmm. I fabuła jest taka, że pewien człowiek rob, ma terapię, y, taką psychiczną trochę, y, s, ponieważ twierdzi, że w jego domu coś się nie tak dzieje. Bo za każdym razem, jak wraca z pracy, jest jakieś pomieszczenie strasznie rozwalone. A się okazuje, że tym przyczyną tego bałaganu jesteśmy ten to my, czyli ten tos. Ale nikt z tego nie wie, no bo na co do domu ten tost już jest stosowany. Nie, <grych> ale fajnie, tak wróci do domu na tosta. A tam bałagan, wszystko rozwalone, popalone. No to by trzeba się upewnić, że tosta tak. niedaleko do. do Jeszcze może wspomnę o tym poruszeniu, bo jest fajna rzecz na przykład yy, po ścianach. To jest bardzo zabawne i jak to się człowiek wprawi w tym, to jest bardzo też praktyczne, bo jak chce iść po ścianie w bok. Już mówię czemu po ścianie, bo nie wolno podłogi, o tym za chwilę. Nie wolno dotykać podłogi. To chwytam się jednym rogiem ściany. No to się tak buja. I wtedy się chwytam drugim rogiem, a puszczam poprzednim. I tak się... Dobra, to powiedz mi jak mechanika wygląda chwytanie. Masz cztery rogi pod jakimiś guzikami, czy... Tak, na klawiaturze podobno na, fajnie się gra na padzie. Nie mam pada. Więc na klawiaturze jeden, dwa, trzy, cztery. Mam cztery narożniki. Perfect. Plus każdy narożnik może jeszcze chwycić jakiś przedmiot do siebie przykleić. Nie, że my się trzymamy czegoś, tylko chwytamy coś i możemy rzucać jakimiś mniejszymi przedmiotami w inne. W ogóle, na, na samym początku gry, tam jak się rozkręcimy, to na stole pękają wszystkie talerzyki, wszystkie maselniczki, butelki zrzucamy i tak dalej. Ale o tym później, bo yy, oczywiście musimy dojść się utostować do źródła ciepła, ale jeszcze po drodze musimy unikać też tak, uważać, żeby nasza jadalność, zjadliwość była nas, na poziomie. No Mamy bo... Na początku zaczynamy ze 100% zjadliwości, ale my na przykład spadniemy na podłogę, albo dotkniemy pleśnie, albo kolonii mrówek, to nasza jadalność spada, musimy tego unikać, szybko uciekać. No, ale tak nam na przyszłość, jak coś dotyka wam pleśnie, to tego nie jesteście. Tak, to... a... tak, bo to jest ta. Ani, ani coś tam. Ona już przejmuje całe nasze jedzenie, nie tylko tam, gdzie jest zielone. Tak. Y, a to jest w ogóle reguła: 5 sekund. Exponujemy na podłogę, musimy uciekać szybko, bo y, jadalność spada do zera i wtedy Nie próbujcie się tego w domu, tak? Plus, y, po drodze możemy również zwiększyć naszą. Jak to sobie przetłumaczyłem? Smakowitość. De deliciousness to jest to. No to tak. Możemy po prostu rozbić swój grzemy i się na nadżemować z dwóch stron albo z masełkiem. <grym> o ja. Mm. W ogóle, jak parę razy przegramy któryś poziom, to dostajemy. Y, marmoladę, która nam ułatwia grę, bo oprócz tego, że musimy unikać, y, aby nie stać się mniej jadalni od tej podłogi czy od jakichś mrówek, to musimy też uważać na nasz chwyt, bo jak się wspinamy po czymś to mamy ograniczony czas na chwyt, że ten tost się po prostu męczy i spada na ziemię więc musimy takie przeszkody gdzieś musimy wspinać, pokonywać dość szybko, żeby nie zmęczyć tosta. To, to mi powiedz No ile taka gra starcza, bo to nie jest epicka kampania Jakaś istotna historia. No nie, no to ta jest, gra w podstawowej jest... wersji starcza na kilkanaście godzin może tylko, żeby pokonać ten tryb Story Mode z ośmioma pomieszczeniami. Może. E, tak, bo, bo jest. Czekaj, 15, 15 godzin tylko. To Max moim zdaniem, więcej się no nie No to to jest godzin. nieźle. No 11 powiedzmy 12 bardziej. No to ale to chodzi czas... o przejście. Z tych wszystkich ośmiu poziomów przynajmniej, bo to jest tak, że musimy się jeszcze nauczyć poruszać, bo to nie jest tak, że przejdziemy sobie jeden poziom od tak, tak w jeden dzień, to jest bardzo skomplikowana ha, kwestia. Czyli, czyli to taki jest Fury Generator trochę, tak? Tak, y i to jest fajne, bo tam można eksperymentować, tak, że na przykład jak chcemy się przemieścić, możemy iść po ścianie, możemy wskoczyć na deskorolkę i siłą pędu ją popchnąć, mhm. tak samo wskakiwałem na, na y oparcie od krzesła ono się przewracało i wtedy się wspinałem no. na szafkę, o której się oparło. Bardzo fajne pomysły. Nawet czytałem, jeszcze tego nie robiłem, że w jednym poziomie zamiast dojść do grzejniczka, kolorferka można znisz zniszczyć telewizor i tam się ogrzać. Ja mam takie pytanie, bo to jest porównanie, które chyba najwięcej nam powie o tej grze. Nie, mhm. nie Kamil? E jak ta gra ma się do Goat Simulatora? To jest to samo, tylko że mamy zamiast kozy chleb. To jest to samo. Możemy niszczyć, możemy rozwalać, możemy skakać, możemy Tylko e tak, rzycać. ja go Simulatorem się znudziłem po godzinie to no tak bo, już rozciągam. Dobra, z gotem jest o tyle inaczej, że tam jest proste sterowanie. Czyli mamy sterowanie bardzo kreatywne i można naprawdę z niego dużo wycisnąć. Czyli tutaj jakby gra roz, rozbija się o... Znaczy głównym elementem gry jest to sterowanie, tak? Tak, one jest bardzo wymyślne. Nie gdzieś... fakt, że jesteśmy kozą. Nie. Szkoda no to... z tym językiem też była dość ciekawa. Ale tu mam jeszcze na dokładkę, jeżeli przyjdziemy tę kampanię, ale niekoniecznie, bo raz, że odblokowujemy inne postaci, inne chleby. Ale to o tym nie mów, bo, bo to warto to to samemu Plus mamy dużo trybów innych, na przykład Free Roam, czyli takie poruszanie się dowolne po planszy, które jest trochę... Bo tam jest dużo bałaganów w tych pokojach mimo wszystko. I w tym trybie są i po, po prostu po. Ustawiane tasowane. Rzeczy, po, to, no. tak. Tak jest w trybie rampage, gdzie gramy bagietką, która ma tylko dwa końce chwytliwe. I możemy, i tam się liczy ile. Żeby jak najwięcej zniszczyć, po prostu. To jest cel tej gry. Mamy polowania na ser, mamy toczenie się po takich z góry wyznaczonych trasach. No i pusta marmolada, która ułatwia nam to, że mamy nieskończony chwyt i nieskończoną jadalność. Jeżeli przegramy zbyt wiele razy jakiś pożar. czyli jesteś słaby, masz tutaj marmoladę, tak? Tak, jak przegramy parę razy, to wygramy Twoja opinia na ten temat, na temat tej gry? Um... Nie, nie, ona jest bardzo fajna, tylko faktycznie ona jest taka, że nie możemy przysiąść gość cały dzień, bo ona się szybko znudzi. Musimy tak do niej podchodzić stopniowo, po, po jednym poziomie. Czyli ćwiczyć, tak próbować. kilka minut dziennie, tak? Nie? nie, no tak z 15 do pół godziny, żeby... No to mówię, kilka minut. Kilka minut, tak. I jest gra bardzo miodna, bardzo fajna i bardzo zabawna. Jest dużo tam humoru. miód. Też jest miód i też no jest to... dużo takiego śmiesznego, takich sucharów słownych jest dużo po angielsku. Że... No to co, jeżeli ktoś miał kiedyś ochotę być chlebem, to chyba polecamy, no. tak? tak? polecamy. Może stać. Słuchajcie audycji Masz Trzy życia, czyli audycję o grach wideo i przechodzimy do ostatniej dzisiaj prezentowanej wam gry, o której opowie Mateusz. No, będę mówił. Powiedziałbym tytuł, ale nie pamiętam, bo <głosy> To ja może tutaj taka krótka, powiedzmy, lektura na temat tego. To jest The Talos Principle. No i teraz warto powiedzieć, czyli zasada Talosa, powiedzmy, na polski. Z kim był Talos? Wiecie? <głosy> Greckim Herosem? Nie, on był... Oczywiście, to jest grecka mitologia, dobrze trafiłeś. O, z Miletu, ale, talos. ale, ale to, był, to był. Aha, to był ten potwór niebronzowy. Potwór był protwór, gigant z brązu, który chronił Europy. Jak grałem Zeusa pana Olimpu, i tam był talos, trzeba było go zniszczyć jakimś tam herosem którymś. Możliwe. No i generalnie myk był taki, że to jest ten sztuczny człowiek, który miał jedną żyłę, od czubka głowy popięte. Nie była to pięta Achillesa. No ale jakby ten talos w tym tytule oznacza, właśnie. Sztuczne życie, nie? Bo o co chodzi w tej grze? Golema. O co chodzi w tej grze? W tej grze chodzi o to, że budzimy się, mówi do nas coś z nieba, jakiś głos. Mm, mu nazywa się Elohim i mówi, że mamy cel, musimy się oświecić. No nieźle, w każdym razie, co my robimy? My wstajemy, no i idziemy w jakimś kierunku, który tam na początku jest powiedzmy dość ograniczony. No i uczymy się tego, co będziemy robić właściwie całą grę, czyli przestawiać elementy. Nie brzmi, nie, nie brzmi zachwycająco, nie? No nie, nie Myślałem, że nie wiadomo, co tam się będzie działo, a tutaj jakieś rozwalanie jakichś Greków. No nie. nie. <śmiech> rozwalanie jakieś Greków. -greckie, greckie, to jest Ale tylko, po co? <śmiech> greckie to jest tylko otoczenie, bo pierwsze, oczywiście, pierwszy świadek, w jakim mamy okazję e, być, jest właśnie greckim, grecka architektura jest tam. Tylko jest to rzeczywiście taka architektura, powiedzmy, dość zniszczona, bo to jest jakby... Czyli coś jest nie tak. No i ja powiem tak, no mimo, że te zagadki na początku... Zagadki polegałem na... Na początku przestawiamy powiedzmy urządzenia, które zakłócają działanie innych urządzeń. Możemy przy, y, wtedy przez to iść dalej, nie? Albo przejść przez jakieś pole minowe, albo coś takiego, nie? Y, no i na początku one nie są jakby zbyt trudne. Ale uczą jakby zasad tego, tego świata. To trochę podobnie jak z portalem. Mhm. Na początku te, te zagadki nie były jakieś kosmiczne, a potem się działo, nie? E, no i jakby porównanie do, do portala jest tutaj jakby nieuniknione, bo, bo też jest jakaś taka, powiedzmy, zagadka. No bo kim jesteś? Co tu robisz? Dokąd zmierzamy. Tak, a, a całość zaczyna się w ogóle robić dziwniejsza. Przez, w momencie, kiedy rzeczywiście podnosimy te przedmioty, no bo widzimy swoje ręce i te ręce są rękami robota. Czyli jesteśmy robotem. No i dalej nie wiemy o co chodzi. Jakiś bóg, jakiś robot, co się dzieje. E, potem jeszcze mamy konwersację powiedzmy natury filozoficznej z komputerem. Takim terminalem komputerowym, czyli ekranik, klawiaturka i gadamy sobie na czacie z kimś, czymś, nie wiadomo. I są naprawdę nieźle zrobione te właśnie rzeczy dotyczące e, powiedzmy dylematów dotyczących... Jakaś etyka, e, jest, moralność... No właśnie, jest czymie, czym jest życie, czy jeżeli e, czy, czy może istnieć dusza w robotach i tak dalej, i tak dalej, nie? To ta gra jest filozoficzna czy jed-, logiczna? Ona jest jedno i drugie. Wiesz, to jest naprawdę niezłe połączenie I, i mimo, że powiedzmy te zagadki są tak, że zagadki się wykonuje powiedzmy jedna, druga, trzecia, i potem dochodzi się do tego terminala i potem trzeba trochę się poznać. bo na przykład komputer pyta Cię o różne rzeczy. Czym na Ciebie jest? I ruch? ja po prostu, to, to jest akurat proste bo tam są pytania, <laughs> pytania takie, że ja po prostu siedziałem i tak... No dobra. To, ale wybierasz to... jedną z gotowej odpowiedzi? Czy... Tak, niestety tak, <laughs> ale, ale każde z tych odpowiedzi jest tak, że na nie patrzysz i każda może pasować. Albo i nie, nie, to nie jest tak, że, że rzeczywiście zawsze się z tym zgadasz, ale każda pokazuje ciekawy punkt, punkt widzenia. W całej grze generalnie jest jakieś 120 takich puzli, powiedzmy tych, tych pomieszczeń czy niepomieszczeń, w których musimy znaleźć klocek do Tetrisza. A sesji terapeutycznych? Co trzy? Y Różnie jest, wiesz, bo to jest w zależności od tego, kiedy i czy znajdziesz dany terminat. Jakbym był twórcą, tej gry, to bym zatrudnił takich y, terapeutów i posadził ich przed potrawą, żeby byli tymi prawdziwymi ludźmi za, za tym czatem. No ale to chyba trochę kosztowne. Gra, no mówię, jest. ma ten taki problem trochę z spacingiem, czyli z taką, że robimy, robimy zagadki, zagadki, zagadki, a potem dochodzimy do tego ekranika i mamy trochę przestój, ale mi się wydaje, że to jakby dodaje uroku tych, że tak, e, rzeczywiście jesteśmy wyrywani z tego takiego, tej furii rozwiązywania tych zagadek. I chcemy się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, bo znajdujemy też jakieś audiologii, jakiejś kobiety, która pracowała nad jakimś projektem. Jakim? Tego się próbujemy ciągle dowiedzieć. Znajdujemy kawałki, kawałki informacji, kawałki maili, kawałki notatek ludzi, albo nie ludzi, nie wiadomo, którzy nad czymś pracowali. Też próbujemy się dowiedzieć, co to było, bo to jednak, mimo że to jest napisane, ja to czytałem. Bo tak jak mam tendencję w grach do przewijania tekstu, to tu ja się zatrzymywałem i tak czytałem, co w tym jest. No zależy od gry. tekstem. No ale yy, no i jesteśmy też poinformowani przez Elohim'a, że jest wieża, do której nie możemy wchodzić. Zachwianie skusi. Tak. Wiemy gdzie, gdzie się znajdziemy. Ale to, to jest problematyczne, bo rzeczywiście po ostatniej zagadce otwierałem się wielkie wrota. Jest światło, oświecenie No i co wybierzesz? jest, jest y, 120 zagadek i, i trochę czytania. I tak, ja grę jakby tak fabularnie udało mi się skończyć w 17 godzin. Więc trochę jest, tam trochę miałem jakby takich przestojów na zasadzie, o co tutaj w tej zagadce chodzi, nie? Przecież to niemożliwe, żeby to rozwiązać w ten sposób, nie? Y, niektóre z, zagadki, niektóre są takie, że trzeba nie mają jednego sposobu na rozwiązanie. Są takie, że mają kilka. Niektóre są takie, że w pewnym momencie trzeba zawsze to samo zrobić, ale nie jest tak, że zawsze trzeba zrobić tą samą rzecz. Można trochę inaczej postawić niektóre elementy i niektóre inaczej wykorzystać. Ee, mechanik też jest kilka, bo, bo mimo ty po, po, poza tymi pierwszymi powiedzmy yy, urządzeniami, które wyłączają yy, powiedzmy urządzenia inne, jest też kilka innych, które są wprowadzane stopniowo, w trakcie rozgrywki, co pozwala powiedzmy zachować świeżość jakby tych zagadek, że one są co, co, coraz to inne. Jest kilka powiedzmy pobocznych miejsc, w które można wejść, które ma, oferują dodatkową ciekawą jakby historię, no i jakby estetyka jest taka przyjemna, bo yy, Mamy trzy jakby środowiska, w których możemy... Są trzy świątynie. jest Świątynia grecka, świątynia egipska i świątynia taka... Taki kościół typowo tutaj europejski. Wow. I w, z nich wychodzimy w rejony, które są właśnie takie typowo greckie, typowo egipskie. No i ostatnie jest to takie, powiedzmy, powiedziałbym... Yy, nordyckie klimaty są. Jest dużo gór U. i dużo takich zamków, nie? Zaskoczyłeś mnie tym kościołem na końcu. Jest, jest naprawdę. Jest, tak, jest dużo takich znaków, tak? Które pokazują do czego, do czego ci twórcy próbowali nawiązać i, i z czym się tu próbują nie, nie, nie tyle kłócić, co dyskutować. E, e, a wisienkę do tego na... na wisienkę na torcie do tej gry dodaje fakt, że gra jest stworzona przez Krotim, czyli twórców Sirius Sama Trójki. Bardzo takiej gry bez muzyki. I jest dlc w którym Elohim'a zastępuje Sirius Sam. O nie... Myślałem, że to jest poważna gra, ale... Znaczy jest, tylko na 1 kwietnia właśnie się DLC pojawił. Więc jakby... Ja, ja, ja uważam, że oni nie mogli sobie tego odpuścić i jestem w stanie im to wybaczyć. No ja polecam. Ja polecam, jeżeli chcecie chwilę pomyśleć i nie tylko nad zagadkami, nad pytaniami też. Ale to może komuś zmienić światopogląd, albo zmusić do zastanowienia nie. się nad czymś? no czy Zastanowienia na pewno. Światopoglądu nie powinno zmieniać, bo gra pyta o twój światopogląd, a potem się z niego wyśmiewa. Ja więc... O nie! Okej, okay, więc to by było na dzisiaj tyle, jeśli chodzi... o. Principle. Tak, Talos Principle, jeśli chodzi o audycję Masz Trzy Życia. Musimy już powolutku, w sumie już teraz musimy kończyć. Więc byli z nami przy ostatnią godzinę Miłosz Szymczak, Kamil Mazur, Mateusz Gasiński, a audycję realizował Andrzej Michałek i standardowo słyszymy się za tydzień, niedziela 17. Cześć! Cześć.